To są informacje polskiego radia dwadzieścia cztery. W Sosnowcu pożegnanie Łukasza Litewki. Trwają uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego posła Lewicy. Andrzej Poczobut po raz pierwszy spotkał się z rodziną. Polsko-białoruski opozycjonista przebywa w szpitalu w Warszawie. Powiemy też o liczących pół tysiąca lat starodrukach. Zaginione po II wojnie światowej wróciły do Elbląga. Minęła 14. Łukasz Pastor. Zapraszam. Nasz Łukasz dobry człowiek. Tak mieszkańcy Sosnowca wspominają Łukasza Litewkę. Pół godziny temu w kościele świętego Joachima rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego polityka lewicy. Obecne przed świątynią osoby biły brawo i mówiły dziękujemy.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 Naprawdę przewspaniały człowiek. Wychowywaliśmy się razem na tym osiedlu, tak? Także no się głos nawet łamie, bo strasznie to przeżywa. Tak wspominał posła Łukasza Litewkę przed uroczystościami pogrzebowymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednoczył ludzi, którzy mieli różne poglądy i mają różne poglądy. I chyba tak będzie, że dziś w trakcie jego pogrzebu znowu ludzie o różnych poglądach koło siebie usiądą, czyli jego siła. Również jest po jego odejściu i tragicznym wypadku. Pokłonie się dzisiaj przed rodziną i pokłonie się przed nim i przed jego życiem. Na pogrzebie są obecni m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Parlamentarzysta zginął w minionym tygodniu, gdy jechał rowerem między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Został potrącony przez samochód. Miał 36 lat. Andrzej Poczobut po raz pierwszy od pięciu lat spotkał się z rodziną. Uwolniony z białoruskiego więzienia opozycjonista przebywa w warszawskim szpitalu MSWiA. Zdjęcie ze spotkania zamieściła w internecie szefowa podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Jak mówiła, spotkanie z bliskimi wywołało ogromne emocje. Tak się widzi swoje dzieci.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 Przez ponad pięć lat pobytu Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu w Białym Stoku co miesiąc organizowano akcję solidarności. Teraz trzeba upominać się o wolność innych, dodała Anna Kietlińska.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 Bydgoska Belma dostarczy miny dla polskiej armii. Umowa na dostawy bojowych i ćwiczebnych min narzutowych opiewa na prawie 3,5 miliarda złotych. To jest wielka umowa przyczyniająca się do tego, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w Polsce, mówi minister obrony narodowej Władysław Kośniak- kamysz Dzięki polskim firmom dzisiaj w Belmie, w Bydgoszczy, Kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych, pierwsza część na 60 tysięcy min, już podpisana nie tylko ramowa, ale i wykonawcza. I kolejne w drodze to buduje bezpieczeństwo Polski. Po wyjściu z konwencji ottawskiej będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2027-2029. Wyrok w sprawie próby zamachu na Roberta Fice utrzymany. To decyzja Słowackiego Sądu Najwyższego. Mężczyzna, który dwa lata temu strzelał do premiera został skazany za atak terrorystyczny na 21 lat więzienia.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 Na koniec Elbląg i dwa cenne starodruki, starodruki medyczne z XVI i XVII wieku. Zaginione po II wojnie światowej wróciły do miasta. Zabytkowe księgi trafiły do biblioteki elbląskiej, mówi Katarzyna Ruta, opiekunka zbiorów zabytkowych książnicy. Świadczą o tym znaki własnościowe. Na jednym i na drugim starodruku znajduje się pieczęć Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego oraz znajdują się znaki własnościowe, które poświadczają, że te książki były później w Bibliotece Miejskiej, sztab Bibliotek. Dzieła zostały napisane po łacinie. W najbliższym czasie przejdą dezynfekcje, a pod koniec czerwca zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Bibliotece Elbląskiej. To były informacje Polskiego Radia 24. Na wschodzie i północy przelotny deszcz. Chwilami może padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w zachodniopomorskiem. W nocy w całym kraju mogą wystąpić przymrozki.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 Reklamie Autopromocja Trzy obrazy, trzech malarzy, trzy artystyczne inspiracje na majówkowe piknikowanie w stylu sztuka na trawie. Zapraszam do Ogrodów Sztuki wyjątkowo w piątek o 8.30. Maja Kluczeńska. Strach ma wielkie oczy, a strach przed kleszczami najwyraźniej jeszcze większe. Dlatego u progu majówki zapraszam na specjalne wydanie Studia Wiedzy, w którym wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć o tych pajęczakach, ochronie przed nimi, a bali się albo nie mieli kogo zapytać. Karolina Rożej, do usłyszenia w piątek po 10. Autopromocja. Dzień w polskim Radiu 24. Osiem minut po godzinie 14. Polskie Radio cały czas z państwem. Polskie Radio 24 i Małgorzata Żochowska. No, wizyta na szczycie, także tym królewskim w Stanach Zjednoczonych. Król Karol III w znakomitej formie żartował dwie takie sytuacje. Nie mogę nie zauważyć korekt we wschodnim skrzydle, panie prezydencie, po pańskiej wizycie w zamku Windsor w zeszłym roku. Z przykrością muszę powiedzieć, że my, Brytyjczycy, oczywiście podjęliśmy w 1814 roku naszą własną, skromną próbę ponownego rozwoju nieruchomości Białego Domu, tak mówił brytyjski monarcha i nawiązał w ten sposób do wydarzeń właśnie z 1814 roku, gdy wojska Wielkiej Brytanii spaliły Biały Dom podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej. No i jeszcze jeden żart. Niedawno skomentował pan, panie prezydencie, że gdyby nie Stany Zjednoczone, kraje europejskie mówiłyby po niemiecku. Czy ośmielę się powiedzieć, że gdyby nie my, mówiłby pan po francusku? Po obu dowcipach z sali było słychać głośne śmiechy. Patrzę, czy śmiał się również Donald Trump? Tak, był w znakomitym nastroju.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 Dziś ta sama niezłomna determinacja jest potrzebna w obronie Ukrainy i jej najdzielniejszych obywateli. Podczas wystąpienia w amerykańskim kongresie król Karol III apelował o solidarność Zachodu, przywrócenie jedności transatlantyckiej i to były te poważne tematy. A tę relację przygotował dla Państwa Marek Wałkuski. Dość Polskiego Radia 24. Doktor Wioletta Wilk-Turska, anglistka, politolożka, autorka bloga Zakamarki Monarchii i ekspertka, jak Państwo się domyślają, od tych brytyjskich spraw. Dzień dobry Pani Doktor. Witam, dzień dobry. Obserwuje Pani z pewnością króla Karola III w, w Waszyngtonie, no czuje się jak ryba w wodzie. Karol w ogóle czuje się jak ryba w wodzie wśród ludzi i widać, że bardzo cieszy się swoją no stosunkowo nową rolą, do której przygotowywano go przez całe życie. Bo to jest człowiek bardzo komunikatywny, człowiek, który przez lata wiedział, że, że jest wiele spraw, którymi chciałby się zająć, że jest wiele rzeczy, które chciałby powiedzieć. Nie wszystko mu wolno. Ale to co może robi naprawdę fantastycznie. Ale pamiętajmy, że on nie przyjechał do Stanów Zjednoczonych jako Karol Windsor do, do, do Amerykanów czy do prezydenta Trumpa. On przyjechał jako jednak głos jego rządu rząd Królewskiej Mości, jego Królewskiej Mości wysyła go w tę podróż. To nie jest tak, że on może powiedzieć i zrobić co by chciał. Więc jednak y, musimy o tym pamiętać. To jest oczywiście... Nie, nie, pani doktor, ja broń Boże nie chciałam bagatelizować y, warto, czy, czy znaczenia tej wizyty, ale szczerze mówiąc, cytując te żarty, chciałam panią zapytać, czy ona no, przypominam sobie żart Donalda Trumpa wypowiedziany w obecności dotyczący Pearl Harbor, do, mm -hmm. w, który padł w obecności japońskiej premier, która no, nie była ubawiona tą sytuacją, ale no te żarty były takie, powiedziałabym, trochę ryzykowne. Trochę tak. Prawda? Tak. Y, tak. Dlatego też je zacytowałam, ale to się, to się wpisuje w pewien protokół? Czy... Bo pani mówi, nie wszystko wolno było mu powiedzieć, Um. Ja myślę, że to jest tak, jemu nie wolno, to jest oczywiście wolno, jemu wolno, ale jest pewna dżentelmeńska mm -hmm. umowa od, od, od, od wielu, wielu lat, że monarcha pozostaje oficjalnie neutralny politycznie, więc nie zabiera głosu, swojego swojej własnej opinii nie wyraża w takich sprawach, tak? Natomiast oczywiście nie jest tajemnicą, że król jest człowiekiem bardzo inteligentnym, naprawdę. W związku z tym jemu wypada pewnie bardziej niż komuś innemu, żeby czasami jakąś drobną szpilę prezydentowi Trumpowi tak troszeczkę go tak delikatnie ukuć. E, Pani doktor, to... ta o języku francuskim to, to gdybyśmy no... użyły języka akupunktury, to sięgnęła głęboko, biorąc pod uwagę przekonanie Donalda Trumpa o wyższości e, Stanów no Zjednoczonych. Dobrze, dobrze, nad dobrze jest czasami tak, no dobrze jest e, czasami spuścić trochę powietrza. i przypomnieć historię, jak to, e, jak to wyglądało, bo bo to były czasy dość, dość skomplikowane. Nie będziemy teraz robić wykładów z historii, Jasne. Ale, ale tak, król jest człowiekiem o szerokiej wiedzy na wiele tematów i myślę, że biorąc pod uwagę ogromne umiłowanie, którego prezydent Trump nie, nie ukrywa, umił umiłowanie, prezydenta do monarchii brytyjskiej. Ja myślę, że jemu to bardzo imponuje. To było widać, kiedy spotykał się z królową Elżbietą II. Jednak zresztą nie tylko on, bo, bo ten blask monarchii zawsze robił wrażenie na wszystkich prezydentach amerykańskich. Zresztą nawet na, zawsze wszyscy sobie żartowali, że nawet ci em, lewicowi premierzy em, królowej, którzy chcieli monarchię reformować, a nawet likwidować, kiedy, kiedy stawali się premierami, i kontaktowali się z tą monarchią, z królową, to, to, to zmienili zdanie i wpadali w zachwyt. Więc jest coś takiego w tej monarchii, która powoduje, że kiedy takiego prezydenta, człowieka bardzo zamożnego, który, człowieka, który też mieszka w przepięknej rezydencji, jaką jest Biały Dom, kiedy pokazuje mu się te historyczne budynki, jak Windsor, jak pałac Buckingham i inne rezydencje królewskie, to po prostu kolana miękną. miękną. To, Zwłaszcza to jeśli jest wie, się tak prostoninijnym. Y Mówiąc delikatnie, prezydentem Stanów Zjednoczonych, no prawda, to dopiero drugie takie wystąpienie brytyjskiego monarchy w historii, więc łatwo się domyślić, że ranga tej wizyty, tego przemówienia, tych rozmów jest wyjątkowo wysoka. I nie trudno się domyślić, że to ma konsekwencje relacji prawda, amerykańsko-brytyjskich, tych ostrych słów, które politycznie padały z jednej i z drugiej strony. Pani doktor, to król Karol III wybrał się tam, żeby gasić pożar? On się wybrał tam z wizytą państwową. No tak. Ja, wizytą państwową, to jest najwyższy najwyższy kod, że tak powiem, jeśli chodzi o protokół, tak? bo zwróćmy uwagę, że prezydent Stanów Zjednoczonych to jest takie trochę w naszych warunkach dwa w jednym, bo on jest i premierem i głową państwa. Król Karol jest głową państwa, ale ma premiera, który, który wykonuje faktyczną, spełnia władzę. Tak? Więc można powiedzieć tak, że kiedy przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych premier, jakiegoś kraju, to jest to wizyta, może być oficjalna. Natomiast kiedy przyjeżdża głowa państwa, przyjeżdża prezydent czy król, to jest najwyższy, najwyższy, tak jak powiedziałam w protokole, najwyższy kod, to jest wizyta, tak zwana state visit, czyli wizyta państwowa, ona obejmuje to oficjalne powitanie, hymny, przeglądy, asysty wojskowe dalej. I tutaj z jednej strony wiemy, że oczywiście... Król ma pewne wytyczne, w dużym cudzysłowie, ale jednak od swojego rządu i nie może za bardzo z, z pewnych ram się uwolnić. Dlatego też być może w jego przemówieniu było parę takich właśnie skryczków w stronę prezydenta Trumpa. Chociaż z drugiej strony, gdyby się zastanowić, nie byłabym taka pewna, czy czasem niektóre z, niektóre z decyzji tego lewicowego rządu Partii Pracy nie przypadły e, królowi do gustu, bo my oczywiście nie wiemy, na kogo on by głosował, gdyby mógł, gdyby miał prawo wyborcze i mógł mm -hmm. zagłosować na którąś z partii brytyjskich, ale wcale nie jest e, powiedziane, że nie zagłosowałby właśnie na partię pracy, ponieważ od, od, od dawna e, Karolowi przypisywano raczej takie lewicowe e, sentymenty, i, I to, czym się interesuje, że interesuje go ekologia, że, że jest człowiekiem, który bardzo stara się o dialog wielokulturowy, wieloreligi międzyreligijny, jako, jako głowa kościoła anglikańskiego, a jednak nie zapomina o tym, że w Wielkiej Brytanii są też inne kościoły i inne wyznania. Mm -hmm. Więc y tak jak mówię, możemy sobie tylko zgadywać, czy akurat przypadkiem nie zgodziłby się, gdyby mógł, otwarcie z niektórymi słowami i decyzjami swojego premiera, e, tego nie wiemy, tak. ale wiemy, że musi jednak działać w pewnych ramach. Ale oczywiście król to jest marka, monarcha brytyjski to jest marka nad markami. To jest super ekstra liga, e, do której naprawdę niewielu e, mogłoby wejść. Proszę zwrócić uwagę, ilu jest celebrytów, bogatych ludzi, milionerów, o których y, uwagę zabiegają różne tłumy, organizacje, różni ludzie chcieliby gdzieś tam się móc choćby sfotografować. I wszyscy ci ludzie wszyscy oni zrobiliby wiele żeby brytyjski monarcha choćby zwrócił na nich uwagę. Tak. Jasne. To teraz inne aspekty tego, o czym mówił król Karol, bo podkreślał w wielu zdaniach, w wielu momentach swojego wystąpienia taką potrzebę zacieśnienia więzi między Stanami Zjednoczonymi i Europą. Mówił o tym, jak wspólnie... Ym, odpowiedzieliśmy my wszyscy właściwie na wezwanie yy, po ataku yy, z 11 września. Ale powiedział też tak, modlę się z całego serca, żeby nasz sojusz wciąż stał na straży naszych wspólnych wartości wraz z partnerami w Europie i wspólnocie narodów, a także na całym świecie. I uwaga, byśmy nie ulegli pokusie coraz większego skupiania się wyłącznie na sobie. No to już był taki komunikat wprost, na który właściwie tylko król mógłby sobie pozwolić i pozwolił. Pozwolił, tak. To prawda, bo to jest takie, wie pani, on coś powiedział, chociaż nic nie powiedział. Mm -hmm. I, I to jest oczywiście wielka umiejętność tak mówić, żeby, żeby w zasadzie nikt mu nic nie mógł zarzucić, że powiedział za dużo, a jednak powiedział rzeczy, które dają y, do myślenia. Podobnie jak na przykład wspominał o tym, że, y, że amerykańska konstytucja i zasady, które y, legły u jej powstania, pochodzą prosto z brytyjskiego systemu prawnego, a szczególnie wielkiej karty swobód I, i, i, i wspomina o tym, że władza wykonawcza musi być pod kontrolą, że musi być równowaga sił, tak? Więc e, e, przypomnijmy, jak demokraci wtedy bili mu brawo. O, zdecydowanie gromkie brawa o, dostał, kiedy mówił o trójpodziale były, władzy, prawda? No właśnie, bo to jednak było takie między wierszami, e, można byłoby powiedzieć, e, prezydencie Trump. E, Proszę uważać... O, pamiętaj jedna, się, panie prezydencie. No właśnie, mm -hmm. bo to jednak, jednak y, trochę może być za dużo. Chociaż y, pamiętamy, że wielu krytyków Trumpa y, mówi o tym, że nie jest on królem. Y, ja myślę, że to ciekawe, bo y, król, y, gdybyśmy choćby odnieśli to do takiego właśnie króla y, Karola, no dużo bardziej pilnuje się, choć jest królem, swoich ram i swoich, swoich obowiązków. Więc to, to, że ktoś jest królem, nie znaczy zawsze, że sobie tak yy, yy, w sposób dowolny interpretuje to, co mu wolno, a co nie. No. no tak, albo to, że wygeneruje sobie w sztucznej inteligencji grafikę, na której jest papieżem, żeby, lekarzem, żeby nie powiedzieć Jezusem, prawda, albo to, to, to, to człowiekiem było... to, to, oprawionym w złoto, to, to, to, to, to wcale nie znaczy, że wolno mu wszystko. Kto wie, noo, czy to. Bo... Tylko y, zastanawiam się, pani doktor, biorąc pod uwagę prostolinijność pana prezydenta Trumpa, czy, czy ten przekaz dotarł. No myślę, przekonamy się i to pewnie. Ja nie jestem psychologiem, więc mhm. nie chcę tutaj, y, nie, nie chcę analizować jego osobowości, chociaż y, uważam, że przy wszystkich jego y, gafach i, i wadach jednak jest to człowiek, y, y, który myślę, mam nadzieję, że wie co robi i, i ja osobiście... Byłam zadowolona, kiedy to wiedziałam się, że to właśnie on został prezydentem, chociaż, chociaż jako człowiek bardzo mi się nie podoba, ale myślę, że to jest jednak człowiek, który nie do, końca, do którego nie do końca dociera subtelna krytyka, bo po bo, bo prostu on ma taką osobowość. I, I być może być może doniosą mu, na pewno wy, wy, te wszystkie przemówienia króla były bardzo szczegółowo analizowane i, i niewątpliwie, niewątpliwie jeżeli, jeżeli sam prezydent drobnych, drobnych złośliwości nie, nie, nie, nie, nie zrozumiał, to to na pewno mu współpracownicy to przetłumaczą. Aczkolwiek mnie, jak anglistę, najbardziej się jednak podobał jeśli pani pozwoli, żart, y, kiedy to król rozpoczynał swoje przemówienie i y, cytując z Kara Wilda powiedział, że i Amerykanie mają wszystko wspólne z wyjątkiem języka. To jest piękne, powiedz Pani, ja naprawdę tak. mogłabym dużo mówić na temat tego, jak naukowcy spierają się, który język jest bardziej angielski, amerykański czy, czy brytyjski, więc to a, mi się A, a, a, a którzy przeważają pani doktor, tak swoją drogą? W przekonaniach nie mówię Jeszcze o, nie pytam o pani głębokie przekonanie, ale nie, o narrację. Ja jestem, to, ja jestem całym sercem pro od, od studiów. Natomiast jednak po, podobno gdyby dzisiaj Shakespeare się pojawił między nami, to mówiłby bardziej akcentem amerykańskim. Tak, tak. ja nie jestem językowcem, ale takie ja słyszałam opinie. No, ale z drugiej strony, jak się ten język nazywa? Amerykański czy angielski? No, angielski. Z Anglii pochodzi, no mm -hmm. więc z czego się piają? Tak. Prawda? Tak, dyskusja, dyskusja jest oczywiście i, i rzeczywiście wśród wielu. Naukowców y, takie dyskusje się toczą. To tak już poza wizytą samego Karola, może poza jej meritum. Chcę panią zapytać, czy te różnice zmierzają w tę stronę, że chwilami Donald Trump mógłby na przykład nie zrozumieć Karola III? Myślę nie, oczywiście myślę, że, o w że, że warstwie werbalnej, o, o znaczeniu nie, słów. Nie, o... nie. Myślę, że nie. Ja myślę, że nie. Myślę, że obaj panowie, oni mają naprawdę prywatnie bardzo dobry kontakt, mm -hmm. podobno w podobnym wieku. I, I myślę, że no cóż, oczywiście prezydent Trump nie jest arystokratą, ale jest człowiekiem, który pochodzi z zamożnej rodziny, więc też to jego życie było pełne wygód rozmaitych, których nie doświadczyli, nie doświadczyło wielu polityków, yy, z którymi, którymi Karol jako głowa państwa się spotyka, więc też być może jest im łatwiej rozmawiać, mm -hmm. kiedy panowie byli pieszczeni w dzieciństwie i w młodości. No, pani doktor, ponieważ bardzo musimy bardzo kończyć, dobrze. to pozwolę sobie pani wejść słowo i dodać jeszcze coś z tego żartu, o którym pani wspomniała, bo król Karol powiedział, że oba kraje nie zawsze się zgadzają. A, e, tak. Przywołał wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale też zapewnił, że mimo, iż król Jerzy III był jego pięciokrotnym dziadkiem, on sam nie przybył do Ameryki w ramach jakiejś przebiegłej akcji Straży Tylnej. Znaczy, tak. To mogło dotyczyć... Prawda, budowania pewnego porozumienia, tak? łagodzenia napiętych eee. sytuacji i to mogła być ta akcja straży tylnej, ale tak poza tym eee. I nic więcej. Jeszcze jedną rzecz, jeszcze Musimy kończyć. Jedną rzecz. Mhm. na koniec. E, państwo być może nie wiedzą, ale kiedy król przemawia w brytyjskim parlamencie, wtedy jeden z członków parlamentu e, zostaje jako zostaje dla bezpieczeństwa króla i jest rodzajem jeńcy, nie jeńca, tylko takiego zakładnika w pałacu Buckingham przetrzymywany, kiedy król wróci bezpiecznie, wtedy i on wraca i tutaj też król wspomniał o tym zapytał, czy kogoś takiego oni właśnie też Ehm, przygotowali, sami, wystawili. Przygotowali <laughs> Pani doktor, który, się, mhm. który jest zakładnikiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Wioletta Wilk-Turska z nami w Polskim Radiu 24. Poseł, społecznik, przede wszystkim człowiek o niezwykłej wrażliwości, gotowości doniesienia pomocy. Łukasz Litewka nie był tylko politykiem z urzędu, ale był człowiekiem czynu. Żegnamy go dziś. E, trwają uroczystości pogrzebowe. E, a na naszej antenie Łukasza Litewkę wspominał jeden z jego przyjaciół, profesor Krystian Dudek z WSB Merito w Dąbrowie Górniczej.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 I dociężało go to mocno. Wszyscy go kojarzymy jako uśmiechniętego, sympatycznego człowieka. Natomiast ciężki był ten krzyż, który niósł, jeśli tak to mogę ująć, w kontekście pomagania wszystkim. Tak, może pan, panie profesorze. To był profesor Krystian Dudek. A przed chwilą w Sosnowcu, w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Joachima, wydarzyła się niesamowita rzecz. Wezwani do przekazania sobie znaku pokoju.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 Minęła 14.30, Łukasz Pastor zapraszam. Na początek Sosnowiec i pogrzeb posła Łukasza Litewki. W uroczystościach o charakterze państwowym biorą udział najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydent, premier i marszałek Sejmu. Karol Nawrocki przekazał rodzinie tragicznie zmarłego posła przyznany mu pośmiertnie Krzyż, oficeru, o, krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość przed mszą poprowadził Piotr Oleńczak z Kancelarii Prezydenta.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 Tymczasowy areszt dla Wielkiego był przedłużony. Zdecydował o tym Sąd Okręgowy w Lublinie. Patryk M. będzie przebywał za kratami do 3 sierpnia. Wnioskowała o to prokuratura. Decyzja sądu jest nieprawomocna i przysługuje na nią zażalenie. Prokuratura postawiła Patrykowi M. 5 zarzutów. Dotyczą one jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Działała ona na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Rolnicy, sadownicy i działkowcy liczą straty po kwietniowych przymrockach. Przyczyniły się do nich także susza i wiatr. W niektórych rejonach Polski mówi się o słabym urodzaju czereśni i niektórych śliw. Rolnicy narzekają też na słaby wzrost rzepaku, potwierdza Jerzy Salita z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.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 Kto jeszcze tego nie zrobił, powinien się pospieszyć. Chodzi o rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Jutro mija czas na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli swojego podatku, do skorzystania z ulgi Twój EPIT.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 Deklaracje można wysyłać także w formie papierowej na przykład pocztą. Usługa Twój e-PIT jest jednak znacznie wygodniejsza, a także gwarantuje szybszy zwrot podatku. Dzień w polskim radiu 24. Po pięciu latach spędzonych w więzieniu na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony. Wrócił do kraju, w tej chwili jest w szpitalu w Warszawie, otoczony bliskimi. Chodzi o to, żeby sprawdzić stan jego zdrowia i działać, jeśli będzie taka potrzeba. Polski dziennikarz był więźniem politycznym Aleksandra Łukaszenki. Za co siedział w więzieniu? jak? Wyglądało te 5 lat, jaka była jego rzeczywistość yy, i dlaczego, w jaki sposób udało się go uwolnić. O tym porozmawiamy w tej części programu. Stem dnia. To się działo w cieniu wielkiej polityki na styku interesów wschodu i zachodu. Yy, operacja, która wykracza daleko poza standardowe dyplomatyczne procedury. Wymiana Andrzeja Poczobuta w formule 5 za 5 To nie tylko historia uwolnienia jednego z najbardziej znanych więźniów politycznych Białorusi, ale także skomplikowana gra wywiadów i rządów kilku państw. Jak wyglądały kulisy tej operacji i kto tak naprawdę pociągał za sznurki? No, kogo możemy o to zapytać, jak nie Maćka Jastrzębskiego, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Moskwie. Maćku, Dzień dobry. Dzie Dzień dobry, ja się tak uśmiecham trochę pod nosem, bo pewnie dowiemy się naprawdę jak było, jak ktoś z uczestników tych negocjacji napisze kiedyś książkę. Jak mógł, oczywiście na to pozwolą wszystkie kruczki prawne związane z tajnością tego typu operacji. Jak się wymknie tym regułom, prawda? No to co tobie wiadomo na ten temat? Wiemy, że negocjacje trwały ponad rok, to wiemy z różnych źródeł i tych zachodnich i tych wschodnich. Wiemy, że uczestniczyli w niej i Polacy, i Białorusini, i Rosjanie, i Rumunii, i Mołdawianie, ale także Stany Zjednoczone, które odegrały tutaj taką bardzo ważną rolę tej marchewki dla e, Aleksandra Łukaszenki. Wiemy z moich rozmów chociażby z kolegami dziennikarzami, którzy byli zaangażowani na różnych etapach w proces przypominania międzynarodowym organizacjom, że trzeba walczyć o Andrzeja Poczobuta i naciskać na Aleksandra Łukaszenkę, żeby Andrzeja Poczobuta wypuścił z więzienia, że Aleksander Łukaszenka nie reagował na te naciski. Nawet kiedy kontaktowało się z nim biuro komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych, No to po jakimś czasie polska organizacja otrzymała informację, że właściwie te rozmowy to są takie jakby troszeczkę jałowe. Możemy się też dowiedzieć, że bardzo wybiło i prasa i KGB białoruskie i sam Aleksander Łukaszenka fakt tego, że zwrócili się do niego bliscy Andrzeja Poczabuta z prośbą o jego uwolnienie. Tutaj wskazano konkretnie mamy Andrzeja i także jego koleżankę ze Związku Polaków na Białorusi, Angelikę Borys. A może spójrzmy co w tych wschodnich mediach, bo to jest bardzo ciekawe, to jest trochę inny punkt widzenia niż ten nasz, bo rosyjskie, białoruskie i ukraińskie media informują owszem o wczorajszej wymianie więźniów między Polską i Białorusią, jednak nie wszystkie redakcje na przykład zwróciły uwagę na uwolnienie działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczołuta. Wybija się na przykład w białoruskich mediach, że to KGB współpracuje z rosyjskim FSB przy organizowaniu wymiany. Informację taką podały i państwowe, i opozycyjne media białoruskie. W wyniku wymiany Łukaszenkowskiego z Łukaszenkowskiego więzienia wyszło pięć osób, wśród nich działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut. To bardzo rzadko ta informacja się pojawia. Natomiast wybijana jest informacja o tym, że do Rosji wrócił trzymany w naszym areszcie na wniosek Ukrainy i po decyzji sądu o deportacji go na Ukrainę, archeolog rosyjski Aleksandr Butiagin. I taki rosyjski ślad w tej sprawie skomentował dziennikarz, politolog i autor książek o wschodzie Piotr Kościński, którego zapytałem, czy rzeczywiście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 Nie wiemy, co dostał konkretnie Aleksander Łukaszenko w zamian za Andrzeja Poczobuta, ale wiemy, że trzymał go jako zakładnika i o tym mówili i białoruscy opozycjoniści, i obrońcy praw człowieka, i politycy interesujący się tą sprawą, i dziennikarze. Tylko tyle, że pewnie Aleksander Łukaszenka sam nie wiedział, co chce dostać za uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Trzymał go pewnie jak jeszcze kilku innych bardzo istotnych dla niego znanych na całym świecie więźniów politycznych, tak na wszelki wypadek, gdyby się coś nieoczekiwanego wydało, żeby ratować swoją skórę. Teraz rosyjskie media państwowe, które koncentrują się oczywiście na sprawie Butiagina i mówią, że to efekt starań współpracy FSB z białoruskim KGB, Dziennik komiersant chyba jako jeden z, jako jedno z niewielu mediów rosyjskich wymienił w ogóle nazwisko Andrzeja Poczobuta, podkreślając przy okazji to taka figura retoryczna znana z tej równoległej rosyjskiej rzeczywistości, która jest odmienna od naszej, że no właściwie Butiagin to się nie zajmował polityką i niepotrzebnie go zatrzymywano i nie wiadomo dlaczego Ukraina chce jego wydania. Natomiast Andrzej Poczobut no, miał jakieś swoje tam polityczne poglądy i dlatego siedział w Łukaszenkowskim Łagrze i na granicy, na potwierdzenie tego wszystkiego według komersanta miał go powitać premier Donald Tusk. No więc Państwo sami rozumieją, że to jest taka rzeczywistość, która wykracza poza, poza granice naszego wyobrażenia. Z naciskiem na to, że Butiagin nie trafi na Ukrainę, poinformowały o wymianie więźniów ukraińskie media no i tutaj się nie dziwimy, bo to dotykało bezpośrednio interesów Kijowa. Dziennikarze przypomnieli, że działał, Butiagin działał jako okupant łamiący swoją działalnością na Krymie ukraińskie Prawo. No i mamy też, to już poza że tak powiem przeglądem prasy, oświadczenie ambasady ukraińskiej. Ukraina z przykrością dowiedziała się, że wbrew wcześniejszej całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, obywatel Rosji, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie przez systemstwa na terytorium Ukrainy, w szczególności o wywóz dobór kultury z Krymu, nie został jednak ekstradowany na Ukrainę. Mhm. I to wskazał rzecznik MSZ Ukrainy, cytowany przez ukraińską ambasadę w Polsce. I mamy jeszcze także krótki komunikat. Mołdawski Instytut Pamięci Narodowej napisał, że Andrzej Poczobut został wymieniony bezpośrednio na Aleksandra Balana. Ten z Kiszyniowa miał trafić do Polski, a następnie do Rosji. Jednym zdaniem Balant to były wiceszef mołdawskich Służby Wiadowczych skazany za ujawnianie tajemnic państwowych. Maćku, bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Maciej Jastrzębski z Państwem. Doktor Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Do tej instytucji już nie ma 4 lata. Centrum Dialogu wymienia Juliusza Miroszewskiego. Przepraszam pana najmocniej, już się poprawiam. No tak. Może ta ostatnia informacja od Macieja Jastrzębskiego o tym, kto został wymieniony za Andrzeja Poczobuta, czyli Aleksander Balan. Człowiek mołdawskiego wywiadu mówi nam o kulisach tej operacji. Może potrzebny był ktoś tej rangi, e, odpowiadającej randze Andrzeja Poczobuta, żeby w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji? No, trudno tutaj mówić o, o, o rangach, dlatego że to by sugerowało, że Andrzej Poczobut y, też działał w polskim wywiadzie. No, to jest dla mnie hip hipoteza, która nie ma jakichkolwiek podstaw. Ja znam Andrzeja Poczobuta. Poznałem go 20 lat temu i był to, i to jeden z najuczciwszych osób, y, prawdę mówiących i najbardziej odważnych, które poznałem w życiu, ale nigdy go nie podejrzewam jakiekolwiek y, związki z wywiadem. Tutaj raczej chodzi o to, że y, dla... Łukaszenki, a być może także dla Putina, dla Łukaszenki Poczobut był bardzo cennym więźniem. Po pierwsze dlatego, że poczobut symbolizował wszystko to, co jest obce mentalności samego Łukaszenki i ideologii stworzonego przez ten systemu. A czyli po drugie co? dlatego, że. Czyli co? Poczucie no, czyli, wolności tak tak. Niezłomność, szlachetność, mm -hmm. odwoływanie się do tradycji polskiej. Konsekwencja, do tradycji do konsekwencja, uczciwość tak. I, i, w, i wreszcie, co trzeba bardzo podkreślić, pewnego rodzaju honor. To znaczy, bo Andrzej był jest człowiekiem o bardzo mocnej postawie moralnej, który uważał, że nie może dać się złamać, bo to będzie pewnego on symbolizuje tę ideę trwania ideę polskości, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie ale w ogóle na całej Białorusi. On nie może po, e, prosić Łukaszenki o na przykład o ułaskawienie w sytuacji, gdy nie popełnił obiektywnie żadnego przestępstwa. A dostawał takie I... sugestie, prawda? Sugerowano mu napisz list o ułaskawienie. To może w czymś pomoże, a on mówił nie. Znaczy tutaj no, opieramy się na relacjach e, osób, którego czasem odwiedzały, mm. na jakichś e, e, e, informacjach prasowych, ale e, w każdym razie on odmawiał. Odmawiał uważając, że będzie to zły sygnał. Mm. Będzie zły sygnał polityczny i, e, i moralny. A, a to jest człowiek, który dużą wagę przywiązuje też właśnie do takich, tego co się kiedyś nazywało imponderabilia. E, no i e, ponieważ Andrzej e, poczobut był też... E, jednym z najbardziej znanych białoruskich Polaków w Polsce, a w ostatnich kilku latach, że został zaocznik od orła białego. Polscy politycy bardzo mocno starali się i słusznie o jego uwolnienie, no ale to w ten sposób Łukaszenko widział, że osoba do, w stosunku do której, do której żywi osobistą niechęć, jest też um, um, powiedział przedmiotem zabiegów o uwolnienie ze strony potężnego sąsiada Polski i postanowił go po prostu drogo przehandlować. I tutaj raczej w tym kontekście bym, bym widział to, że za poczubuta Polska wydała e, e, e, e, rosyjskiego złodzieja, który e, dyrektora czyli wicedyrektor, już nie pamiętam, ermitażu, który, który dokonywał nielegalnych, nielegalnych wykopalisk archeologicznych na Krymie, I, a Mołdawia zgodziła się wydać no, bardzo, bardzo taki te, te, swój cenny cennego więźnia, czyli, czyli, czyli jak tutaj państwo mówili, wiceszefa służby oskarżonego, o, czy, któremu udowodniono współpracę z rosyjskim wywiadem. Pan wspomniał jest... o orderze Orła Białego, to jest najwyższe polskie odznaczenie. Pan prezydent zaprasza Andrzeja Poczobuta do pałacu, jak już się lepiej poczuje, ale dodam tylko, że Parlament Europejski uhonorował Andrzeja Poczobuta nagrodą imienia Andrzeja Sacharowa i to jest chyba też najwyższe takie mm, to znaczy, wolnościowe jest, prawda? odznaczenie to jest, dla... To jest bardzo prestiżowe odznaczenie tak. i to wszystko pokazywało łukaszenkowskiemu reżimowi i na pewno Łukaszence, no, bądźmy e, szczerze, tej decyzji, tego, tej wymiany nie byłoby, gdyby nie z samego Łukaszenki, to nawet pewnie szef białoruskiego KGB, zresztą z pochodzenia Polak nie, nie mogły podjąć takiej decyzji. Przypuszczalnie była też, była też skonsultowana z, z Rosją, a być może nawet w jakiejś mierze Rosja tutaj, to, to są czyste spekulacje, ale wpłynęła paradoksalnie na, na decyzję Łukaszenki, dlatego że ch chciałaby, dostać, chciałaby dostać pana Butyagina i uważała, że jeśli Butyagin nie będzie wydany Ukrainie, gdzie byłby sądzony, i byłby takim, bym powiedział, namacalnym dowodem na to, że dla Ukraińców, dla ukraińskiej opinii publicznej, która interesowała się tą sprawą, że można, że sprawiedliwość zatriumfowała i że, że osoba, która kierowała grabieżą ukraińskich dóbr kultury na okupowanym Krymie spędzi jakiś czas przynajmniej za kratkami. No i teraz wiadomo, że część ukraińskich komentatorów, bym powiedział, wręcz mówi emocjonalnie o jakiejś zdradzie polskiej, albo mówi o, no, o rozczarowaniu, no to pokazuje, że być może kierowano się kalkulacją tego, żeby wbić jakiś klin między Polską a Ukrainą. To to, to są spekulacje. Tak ale pan na pewno... myśli aż tak głęboko? No jeżeli są takie komentarze, Jak? to kto wie, czy czy się nie udaje? Czy rzeczywiście nie no, o to chodziło? Mhm. Y, no tak, no bo inna perspektywa jest y, prawdę mówiąc y, Polski i inna po no, Polska nie jest stanie wojny z Rosją, a Andrzej Poczobut jest Polakiem, mamy moralne zobowiązania wobec niego i i prawdę mówiąc też wszystkie względy etyczne sprawiają, na to skłaniają, żeby, że uratowanie życia po poczobutowi, bo przecież on to pewnie zmarł w tym łagrze po jeszcze kilku latach, widzimy w jakim jest stanie zdrowia, mhm. uratowanie życia jest z perspektywy etycznej, uratowanie czegokolwiek życia jest wartością większą niż, bym powiedział, takie takie zapewnienie sprawiedliwości i symboliczne pokaranie osoby, która nie stwarza zagrożenia fizycznego dla innych, która tylko po prostu... Kierowała grabieżą ukraiński Instytut Kultury. Ja wiem, że pan się powstrzymał przed, przed określeniem: rabowała tylko, tylko rabowała dzie, dzieła, y, kultu, <głos》>, dzieła kultury, prawda? Dzieła sztuki. Nie, nie mówię, że tylko, tylko że to jest po Nie, prostu, no aż y, ja y, rozumiem, tylko też myślę sobie, że to nie jest filmowa rzeczywistość tylko tak to wygląda że to zwykle jest ktoś za kogoś albo coś za coś. No właśnie, dlatego mówię. Mhm. I tutaj trzeba patrzeć na po pierwsze interesy Polski i Ukrainy, które były e, e, rozbieżne. Dla nas na pewno uratowanie życia poczobutowi jest e, nieporównanie ważniejsze, ale uważam też, że obiektywnie gdyby w ogóle abstrahować kontekst popularności obywatelstwa, narodowości, to uratowanie kogo, komuś życia jest ważniejsze niż zapewnienie takiej, takiej sprawiedliwości wobec e, osoby, która nie stwarza niebezpieczeństwa fizycznego dla innych, tylko stwarza niebezpieczeństwa polityczne, nie? Czyli... Tak, jest czyli, wiele teorii. Mhm, proszę. No, czyli, czyli chciałam powiedzieć, że yy, ogólnie ta akcja, która, ta operacja yy, pewnie z udziałem różnych polskich polityków, dyplomatów, przedstawicieli służb, ośrodków politycznych różnych. No, ona, ona, ona była niełatwa. Gdyby to było łatwo, to byśmy poczubuta prawie od razu wydostali z więzienia. No i chwała wszystkim tym, którzy, którzy po prostu się do, do tego przyczynili. Miejmy nadzieję, że ja przynajmniej mam taką nadzieję, że, że Andrzej jak najszybciej odzyska zdrowie. Y, uda się go podleczyć i, i, i będzie dalej mógł realizować swoją misję. Mm -hmm. Ym... no, politycy wymieniają się nawzajem, prawda? Nawet nie mieliśmy tutaj jakiegoś ostrego konfliktu y, na tym politycznym zapleczu. Owszem, ale y, wspomniany, wspominany był pan prezydent Karol Nawrocki i sam mówił o tym, że miał o tym rozmawiać z Donaldem Trumpem. Y, wierzy pan w to, bo ja i taką wersję czytałam? Ym... No, że w grę wchodził jakiś, jakiś gospodarczy układ, że Białoruś w związku z tym, co dzieje się na przykład w Katarze, który jest eksporterem nawozów sztucznych, tych dla rolnictwa, że Amerykanie szukają rynku nawozów właśnie na Białorusi i że, i że taki element też wchodził w grę. No, wszystko, co nie jest, wszystko, co nam się wydaje, może być możliwe prawdopodobnie, prawda? Powiem no, tak. Znaczy, z, jak, z jakiego powodu Łukaszenko y, uwolnił Poczybuta? On ostatecznie podjął tę decyzję. E, no i tutaj tak, mogły być naciski, Spekulujemy ze strony Rosji, albo, albo mogły być, i przypuszczam, że to był główny czynnik, jego własne kalkulacje. On jest zainteresowany paradoksalnie zmniejszeniem zależności od Rosji i y, poprawą relacji z Zachodem. Nie jest gotów płacić tej, tej kwoty, tej, tej ceny, którą którą Zachód regularnie wymaga, czyli liberalizacja systemu politycznego, zwolnienie więźniów politycznych, a nawet jak okresowo w historii płacił taką cenę, czyli zwalniał więźniów politycznych, bo po kolejnych zawsze wyborach, kiedy były protesty, znowu ich, ich, bym powiedział, brał i miał czym handlować. No to, więc z jakiegoś powodu Łukaszenko doszedł do przekonania, że, że pomimo tej osobistej niechęci do poczubuta, Osobiście opłaca mu się jego zwolnienie. I być mhm. może tutaj faktycznie były jakieś, jakieś, bym powiedział, miraże tego, że, że będzie ułatwiony eksport białoruskich nawozów sztucznych. Będzie na przykład uzdrożnienie granicy białorusko-polskiej ważne, przecież nie tylko dla Białorusi, w jakiejś mierze też dla Polski, ale też na przykład dla Chin, która, dla Chin, które część swoich towarów chciałyby transportować drogą lądową do Europy, a nie morską, więc y, mogło być tak, że te, y, że te znaczy to, nie, to nie było tak, że, że y, po prostu u, uwolniono potrzebuta, bo, bo był jakiś interes gospodarczy, ale um, raczej uznano, czy uznał Łukaszenka, że y, perspektywy y, realizacji jakichś układów gospodarczych będą y, mroczne, albo w ogóle nie, nie ziszczą się, jeśli nie zwolni potrzebuta. Andrzej podjął decyzję wymagającą wielkiego poświęcenia. Jest polskim romantykiem. Ten gatunek już u nas praktycznie nie występuje, bo przyzwyczailiśmy się do życia w wygodzie i dla nas walka o wolne media czy demokrację odbywa się na manifestacjach. Po nich wraca się do domu czy do redakcji bez zagrożenia życia. Andrzej walczy o wolność swojego kraju, o wolność mediów, demokrację i praworządność z narażeniem życia. Płaci taką cenę, jakiej nikt z nas by nie zapłacił, tak mówił redaktor Wieliński, który się przyjaźni z Andrzejem Poczobutem. On też towarzyszył mu w drodze z granicy pewnie do szpitala, ale Andrzej Poczobut chce wracać. <grym> no to jak mówimy o jego niezłomności, uczciwości, charakterze i o tych wszystkich pozytywnych cechach, o których pan także wspominał, no to właściwie jest oczywiste, że on chciałby tam wrócić, tylko czy on może tam wrócić? Czy Może zacznę od tego, że oczywiście tych postaw takich romantycznych, wierności imponderabiliów e, może e, w Polsce jest teraz mniej niż w takich okresach trudnych, bo mamy społeczeństwo e, dość już zamożne, ale no, ja bym przestrzegał przed jakąkolwiek generalizacją. No, że nie nikt nie by rozróżmy. niczego takiego nie zrobił dla ojczyzny, prawda? Też się z tym no, nie do końca no, ja, zgadzam, ja, ale. Ja, ja, ja po prostu nie lubię generalizacji. Mhm. Ja rozumiem, że e, redaktor Wieliński był jedną z pierwszych osób, czy pierwszą, która zobaczył Andrzej Poczobuta, e, ale po prostu no, ja e, uważam, że, że jest e, jednak w naszym narodzie. E, e, trochę jeszcze takich postaw, które też na pewno symbolizuje Andrzej Poczobut. Czy Andrzej będzie chciał wrócić na Białoruś? Ja prawdę mówiąc myślę, znając go, to jest dość prawdopodobne. Oczywiście więzienie zmienia ludzi, stan zdrowia na pewno jest też ważnym czynnikiem, być może jakieś, jakieś też kalkulacje rodzinne. I ja, ja z Andrzejem nie rozmawiałem, nie kontaktowałem się od, od ponad pięciu lat. Na pewno nie, nie rozmawiałam od wczoraj, więc nie chcę być tutaj w żaden sposób jego rzecznikiem, ale faktycznie zając go przynajmniej wcześniej, to myślę, że to jest dość prawdopodobne, że będzie chciał wrócić. Z tego co wiem, to Akt ułaskawienia obejmuje w zasadzie, sprawia, że ma status człowieka wolnego na Białorusi, i jego powrót tam, no oczywiście, będzie ryzykowny, bo to oznacza, że może się nic nie stanie, może za jakiś czas znowu dostanie jakieś, jakieś zarzuty. Um, wypreparowane z palca, a może zostanie zabity, to, to, to, to, to też jasno mm -hmm. powiedzieć, więc to to, to, to, to powrót na Białoruś to jest y przedsięwzięcie ryzykowne, ale nie sądzę, żeby było prawdę mówiąc, tutaj może przejawię pewną naiwność czy optymizm, ale nie sądzę, żeby w tym momencie, w najbliższych tygodniach mu coś groziło i no nie jest to tak jak Nawalny, który wrócił, wracał, postanowił wrócić do Moskwy i tak naprawdę na każdej osoby rozumiejącej logikę systemu było oczywiste, że no albo, albo momentalnie obali ten Putinowski w ciągu tam kilku godzin po powrocie, to co jest skrajnie prawdopodobne, albo zostanie uwięzione. Mm -hmm. Tutaj mamy... Musimy jedna... kończyć, do, to... panie doktorze, tak? Więc A, tak. pewnie jeszcze nie jedna okazja będzie, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje. Misją Centrum Jeloszewskiego jest inicjowanie, wspieranie, prowadzenie działań adresowanych do narodów Europy Wschodniej, w szczególności Ukraińców, Białorusinów, Gruzdinów, Mołdawian, żeby wzmocnić niezależność ich państw w świetle rosyjskich prób rewizji granic i odbudowy regionalnej hegemonii, wspierać procesy, które przyczynią się do budowy dojrzałych demokracji, przybliżać do struktur euroatlantyckich i pogłębiać więzi z Polską. I właśnie Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, jego wicedyrektor dr Łukasz Adamski był naszym gościem. Dziękuję pan bardzo. Dziękuję bardzo. W uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki przed chwilą dosłownie zabrał głos marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Był dobrym człowiekiem, kochał ludzi, był niezależny, żył dla innych, dla ludzi, dla zwierząt. Pomagał, bo to było dla niego ważne. Nie polityka stworzenia ludzie, i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom. To on określał, co jest ważne, a co jest nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach. Nawet po śmierci. Ludzie go kochali. Ludzie mu wierzyli. Ludzie widzieli w nim szansę na ratunek. Jak nikt nie mógł pomóc, to wierzyli, że Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansą na życie, na ich życie, na życie ich dzieci. Mało jest takich ludzi. Dziś łączę się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, ale że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi. Dziękuję za Pana dobro. Dziękuję, że byłeś i miałeś wielkie serce. Szanowny Panie Łukaszu, z całego serca dziękuję za wszystko. To tylko niektóre wpisy do Księgi Kondolencyjnej, która jest w Miejskim Urzędzie w Sosnowcu.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 Autopromocja. Podczas tego pierwszego majowego weekendu, z uśmiechem i bez pośpiechu, zapraszam na spotkanie z dziesiątą muzą w roli głównej kino dokumentalne, czyli festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Weekend kulturalny 1 maja po 21. Zapraszam bardzo, Maja Kruczyńska. Autopromocja